Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Panie Boże, korzymy się u Twoich stóp i prosimy. Zbliż się do każdego z nas. Przemawiaj do nas w swoim słowie. Ale przede wszystkim przemień nasze serca i spraw, abyśmy też w takim przekonaniu żyli, że czy żyjemy, czy umieramy, Twoimi jesteśmy. Bądź przeto z nami wszystkimi i błogosław nam. Amen. Drodzy, zanim pochylimy się nad dzisiejszym słowem, chciałbym jeszcze z tego miejsca przekazać Wam wszystkim serdeczne pozdrowienia, ale także i serdeczne podziękowania. Tydzień temu przeżywaliśmy pamiątkę reformacji w Ostojciewie przy okazji także stulecie usamodzielnienia się tamtejszej parafii i 80 osiemdziesięciolecie tamtejszego kościoła. Było to naprawdę wielkie dla nich przeżycie, a te pozdrowienia i te podziękowania kierują do Was wszystkich z bardzo prostej przyczyny. Wszystkie parafie wiślańskie zebrały ofiarę dla Wiślan w Ostojczewie. Ta ofiara Przeszła najśmielsze oczekiwania, bo nie tylko wręczyliśmy im prezent w postaci dmuchawy do organ, żeby mogli już normalnie na organach prowadzić śpiew, ale także jeszcze została nadwyżka, także przekazano jeszcze dar w postaci tysiąca euro. Oni na tę uroczystość pięknie odnowili kościół w środku. Na tym nie chcą poprzestać, chcą jeszcze na zewnątrz też, także no, te pieniążki naprawdę się im bardzo przydadzą i prosili, y, że by przekazać te pozdrowienia i podziękowania. No i jak wyjeżdżaliśmy, to było jedno pytanie. Kiedy znowu ktoś od was do nas przyjedzie? Y, obiecali, że też będą chcieli w miarę możliwości, ale nie wszystkich na to stać, no, odwiedzać rodzinne, swoje strony. To tyle jeszcze, jako że miałem to wam przekazać, a mi to umknęło na początku naszego nabożeństwa. Drodzy, a teraz już chciejmy się pochylić nad, nad Bożym słowem. Powoli zbliżamy się do końca roku kościelnego, czyli będziemy coraz częściej pochylać się nad sprawami czasów ostatecznych. Będziemy mówili coraz więcej o wieczności, czyli także o kresie ludzkiej historii. Doskonale wiemy. Wszystko ma swój początek, ale też i swój koniec. Początek miał świat w którym żyjemy, który podziwiamy. Początek miał każdy z nas, przychodząc z Bożej woli na ten świat. Ale czas nieubłaganie płynie. Stwierdzamy to chyba każdego dnia. Nasze życie, jest jak ta strzała wypuszczona z łuku. I każdy z nas, jak tu jesteśmy zgromadzeni, podąża ku wyznaczonemu celowi. Czy nam się to, drodzy, podoba, czy nie? A jest to, jak wiemy, wędrówka od narodzin do śmierci. I słowo, które apostoł Paweł dzisiaj kładzie na nasze serca jest takie szczególne i ja myślę, że jest ono takie pomocne dla każdego żyjącego, ufającego i skrytego w Bożych rękach. Apostoł Paweł mówi, nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. No jest to, jest to takie szczególne stwierdzenie. Nie żyjemy dla siebie. A raczej każdy miał chyba takie przekonanie, że właśnie żyje, aby się rozwijać, aby poznawać, aby zdobywać. A tutaj Dowiadujemy się, nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Bo czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Czyli powinniśmy być głęboko przekonani, że jesteśmy Jego własnością, własnością Chrystusa. ale z drugiej strony powinniśmy znać przyczynę wypowiedzenia tych właśnie słów przez apostoła. I tutaj, drodzy, musimy swój wzrok skierować najpierw na krzyż, na Golgotę. To tam, za ciebie, za mnie, Oddał swoje życie Jezus Chrystus. On tam zawisł. I drodzy, to, tego nie sprawił ślepy los. Że ziemska droga Chrystusa skończyła się na Golgocie, na krzyżu. W Ewangeliach wielokrotnie czytam, że to, co się tam wydarzyło, musiało się spełnić, aby wypełniły się Boże Pisma. Boża myśl o naszym zbawieniu jest związana z osobą Bożego Syna. A Jego śmierć potem zmartwychwstanie to Boży dar. W ten sposób na ziemię, w Twoje, w moje życie, wkroczyło Boże błogosławieństwo w postaci życia dla życia, w postaci usprawiedliwienia dla człowieka. I drodzy, ten Boży dar został przed nami położony. I teraz już musimy sobie sami dopowiedzieć. No co, drodzy, robimy z darem, który został przed nami położony? Odstawiamy go na bok? I mówimy, a kiedyś tam do niego zajrzę? Nie. Przyjmujemy go, otwieramy go. Ten Boży dar w postaci życia został przed nami położony. I teraz, drodzy, od nas zależy, czy będziemy tymi, którzy będą wszczepieni w tę społeczność. Bo jak powiedziałem, Boży dar życia i usprawiedliwienia można odrzucić. Można pójść drogą tego świata. Ale z drugiej strony trzeba mieć także świadomość. A myślę, że to właśnie w te ostatnie niedziele jakoś tak mocniej do nas przemawia. Szczególnie mocno przemawiają do nas te właśnie różne wydarzenia, które są także naszym udziałem. Ja myślę, że może większość, jeżeli nie wszyscy w tych dniach stali też nad grobami swoich bliskich. Ja myślę, że wtedy zawsze pojawia się refleksja, zastanowienie. I to pytanie: co dalej? Co potem? Co ze mną? Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Tak odpowiada apostoł Paweł. A jak my odpowiemy? Żyję dla Pana? Umieram dla Niego? Jeżeli tak, to jestem szczęśliwy. Bo bez względu na to, co będzie moim udziałem? Co będę musiał przeżywać? Wiem jedno. Przeto, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. I tu, drodzy, rodzi się pytanie, co to znaczy, pańscy jesteśmy? Być własnością Pana to znaczy, żyć dla Chrystusa i żyć z Chrystusem. To wcale nie oznacza, że należy porzucić swój własny dom, bliskich pracę, ale w codziennym dniu nie zapominać, że to wszystko, co czynimy, czynimy dla chwały naszego Pana. Czyli być Jego własnością znaczy żyć dla bliźniego. Dla tego, który jest blisko, obok. Nie żyjemy tylko dla siebie. Żyjemy zawsze dla kogoś. Dla Chrystusa i dla tych, którzy Potrzebują naszej pomocy. I drodzy, jeżeli taka będzie nasza świadomość i taka będzie nasza pewność, to możemy z całym przekonaniem, kontynuując te rozważenia, powiedzieć. Państwo jesteśmy teraz i Pańscy będziemy na wieki. Jeżeli jesteś Jego własnością. Nic nie jest stanie wyrwać nas, bo jesteśmy w pewnych i mocnych rękach. I drodzy, nasza Chrześcijańska nadzieja na wieczne życie oparta jest na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nasze oczekiwania na ten dzień tryumfu nad śmiercią są właśnie w Nim. Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. A więc nie tylko dzisiaj, ale na wieki mogę być Jego własnością. I to jest, drodzy, powiemy, fundament naszej wiary, fundament naszej nadziei. Źródło naszej nadziei, a ta nadzieja jest nam potrzebna, by nie upadać, by nie załamywać się, kiedy naszym udziałem są różne trudne sytuacje, których tak do końca nie rozumiemy. I to Chciał nam dzisiaj przybliżyć apostoł Paweł. A myślę, to też każdy z nas chciał usłyszeć, by patrzeć z ufnością w przyszłość. Nie muszę się lękać, nie muszę się bać, bo moje życie jest w jego ręce. Drodzy tego chciałbym wam, ale sobie też życzyć, aby moje życie zawsze było ugruntowane społecznością z Nim. A wtedy wieczność, przemijanie, śmierć będzie takim tylko powiemy, epizodem w naszym życiu. I niechaj dobry Bóg nam tym wszystkim dopomoże. Amen.